Rozdział 17. Jezus powiedział Nefitom, aby rozważyli Jego słowa i modlili się do Boga Ojca o zrozumienie. Uzdrawia chorych. Jego modlitwy za nich nie można wyrazić w słowach ani w piśmie. Ogień otacza dzieci i aniołowie nauczają je. Gdy Jezus wypowiedział te słowa, ponownie rozejrzał się po rzeszy i powiedział Czas mój jest bliski. Czuję, że jesteście słabi. I nie rozumiecie wszystkiego, co ojciec nakazał mi wam powiedzieć Idźcie więc do swych domów i rozważcie, co wam powiedziałem I proście ojca w imię moje, abyście zrozumieli I przygotujcie swe umysły na jutro, a znowu do was przyjdę A teraz odchodzę, aby pójść do ojca A także aby ukazać się zagubionym plemionom Izraela Gdyż nie są one zagubione dla ojca Bo wie, dokąd je zaprowadził i gdy Jezus to powiedział, ponownie rozejrzał się po rzeszy i widział, że mieli łzy w oczach i patrzyli na Niego uparcie, jak gdyby prosząc, by pozostał z nimi trochę dłużej. I powiedział do nich Serce przepełnia mi współczucie dla was. Czy macie pośród siebie chorych? Przyprowadźcie ich do mnie. Czy macie ułomnych, niewidomych, chromych, okaleczonych, trędowatych, sparaliżowanych, głuchych czy też cierpiących z innego powodu. Przyprowadźcie ich do mnie, a uzdrowię ich, gdyż żal mi was i serce przepełnia mi współczucie dla was. I widzę, że pragniecie, abym uczynił to samo, co uczyniłem waszym braciom w Jerozolimie. I wiem, że wasza wiara wystarczy, bym was uzdrowił. I stało się, że gdy to powiedział, z całej Rzeszy Przyprowadzono chorych, ułomnych, niewidomych, niemych i cierpiących z różnych przyczyn i uzdrawiał każdego, kogo przyprowadzono do Niego. I wszyscy, zarówno uzdrowieni, jak też zdrowi, przypadali do Jego stóp i czcili Go, a ci, którzy pomimo tłumu byli w stanie podejść bliżej, całowali Jego stopy i oblewali je łzami. I stało się, że Jezus nakazał, aby przyprowadzili do Niego swe dzieci – i gdy je przyprowadzili, rozsadzili je wokół Niego na ziemi. I Jezus stał pośród nich. I ludzie roztąpili się, aż przyprowadzono do Niego wszystkie dzieci. I gdy je wszystkie przyprowadzono, Jezus, stojąc pomiędzy nimi, nakazał, aby wszyscy uklękli. I stało się, że gdy klęczeli, Jezus westchnął i powiedział Ojcze, Dręczy mnie niegodziwość ludzi z domu Izraela Gdy powiedział te słowa, sam także uklęknął na ziemi i modlił się do Ojca I słowa, które powiedział modląc się, nie mogą być zapisane I ludzie, którzy Go usłyszeli, dają świadectwo o Jego modlitwie I w ten sposób świadczą Nigdy przedtem oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tak wielkich i cudownych rzeczy Jak myśmy widzieli i słyszeli Gdy Jezus przemawiał do Ojca Język tego nie wyrazi I nikt nie jest w stanie tego zapisać Ani też serca ludzi nie mogą pojąć Tak wielkich i cudownych rzeczy O których Jezus mówił Jak to widzieliśmy i słyszeliśmy I nikt nie pojmie radości Jaka przepełniła nasze dusze Gdy słuchaliśmy jak modli się Za nas do Ojca i stało się, że Jezus skończył modlić się do Ojca i powstał. I tak wielka była radość ludzi, że przejęci nią pozostali nieruchomi. I stało się, że Jezus przemówił do nich, aby powstali. I powstali z ziemi i Jezus powiedział Błogosławieni jesteście z powodu swej wiary. Moja radość jest teraz pełna. I gdy powiedział te słowa zapłakał. I Rzesza o tym świadczy I brał ich dzieci, każde z osobna Błogosławił i modlił się za nie do Ojca I gdy skończył ponownie zapłakał I powiedział do nich Spójrzcie na swoje dzieci I gdy spojrzeli na nie i ku niebu Ujrzeli niebiosa otwarte I aniołów wstępujących z nieba niczym w ogniu I stąpiwszy otoczyli te dzieci I były one otoczone ogniem A aniołowie nauczali je i ludzie widzieli to i słyszeli i złożyli świadectwo i wiedzą, że jest to prawdą, gdyż wszyscy to widzieli i słyszeli. Każdy widział na własne oczy i słyszał na własne uszy, a było ich około 2500 dusz i byli to mężczyźni, kobiety i dzieci.